Dzień dobry tym co słuchają rano dobry wieczór tym co wieczorem cześć kacy w pracy i pozdrawiam tych wszystkich co słuchają w samochodzie ja, znaczy ja słucham muzyki w samochodzie nie podcastów, ale też mi się zdarza A miało być dzisiaj o mandze ale o mandze będzie może za tydzień jak się zbiorę a dzisiaj będzie o czym innym? Dzisiaj będzie o książkach, a konkretnie o serii książek, a całkiem konkretnie o fińskiej serii książek, fińskiej autorki. Sprowokował mnie do tego odcinka materiał, który znalazłem na komiksomani, należącej do wirtualnej Polski. Znowu sobie przypomniałem, dlaczego unikam czytania wirtualnej Polski, Materiał, zgodnie z tym, co mówi redaktor komiksowani Strągowski, jest dość stary. Nie wiem, być może trafiłem na niego w zeszłym tygodniu przy okazji czytania innego materiału o komiksach. Materiał jest zatytułowany bodajże 10 najgorszych dobranocek, czy coś takiego. I to jeden taki wielki hejt na dobranocki, które faktycznie za mojego dzieciństwa leciały w telewizji. Mam wrażenie, że autorka, przynajmniej z, z gramatycznej budowy nika, bo nie jest podpisane oczywiście nazwiskiem, wnoszę, że ta autorka zna większość tych dobranocek z nostalgia.pl no ale mniejsza z tym ja się nawet z częścią jej opinii zgadzam część się zwyczajnie głupia natomiast jest tam opinia o polskim serialu z semaforu Muminki że taki zły, paskudny, śmierdzny i w ogóle i ja bym się nawet nie przyczepił do tego bo autorka w wpada w zachwyt nad tym serialem, co Japońcy go animowali. Ja tak, jak mówię, nie przyczepiłbym się, bo mieć taki pospolity gust i zachwycać się kulturą, to może każdy. I to nie jest grzech. Ani nic jakoś tak szczególnie owłaczającego. Natomiast pozwoliła sobie na stwierdzenie, że w polskim serialu brakuje magii i niewinności oryginału. Zacznę od tego, że o muminkach można powiedzieć dużo i można użyć w stosunku do nich całej listy określeń. Ale jeżeli mówimy o oryginale książkowym, to słowo niewinny jest na samym końcu tej listy, jeżeli w ogóle się na niej znajduje. Jeśli chodzi natomiast o magię, to magię oryginału zachował właśnie polski serial. Polski serial robiony tu w semaforze, który był, każdy scenariusz każdego odcinka był przed zatwierdzeniem tłumaczony na fiński i wysyłany do Towe, żeby Towe przeczytała i Towe odsyłała z uwagami, jak to ma wyglądać, czy to jest dobre, czy złe. I miałem okazję, czytając z Zuzą całą serię, śledzić większość serialu na bieżąco, bo akurat leciał wtedy na Mini Mini. I leciały mniej więcej rzeczy, które akurat czytaliśmy. Większość ludzi ma wrażenie, że rzeczywiście muminki to jest taka kolorowa dołka. Takie radosne trole, Chłopak ze swoim kumplem w kapeluszu i przygłupia blondynka z bransoletką na nodze. I wszystko jest takie kolorowe, ładne, piękne i w ogóle... Natomiast nie, nie. Większość z Was powinna zadać sobie trochę trudu i przeczytać książki. I wtedy nagle, jeżeli bardzo lubiliście animowane muminki, to doszli do wniosku, że to, co sprzedała Wam ta wspaniała międzynarodowa koprodukcja, to jest jakiś półprodukt, który został mocno skastrowany. Muminki są rzeczywiście magiczne, ale to nie jest magia kolorowych misiów popiardujących kwiatkami, tylko to jest gdzieś taka bardziej pierwotna magia natury, magia ziemi. W muminkach jest coś strasznego, jest coś mrocznego wszyscy ojcowie, z którymi miałem okazję rozmawiać, mówią, że ich dzieci nie chciały czytać zimy Muminków, że nie chciały czytać Doliny Muminków w listopadzie, że w tych częściach jest coś okropnego. Przemek Pawełek z Polskiego Radia określił pamiętniki tatusia muminka mianem Smugi Cienia właśnie w wersji Tove Jansson. Mm. I coś w tym jest. Jeżeli zacznie się od pierwszej powieści Małe trolle i duża powódź. Ona w oryginale wyszła w 1945 roku. W Polsce dopiero niedawno, bardzo, bardzo późno, nie została nigdy sfilmowana. To tam na dzień dobry to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Otóż mały muminek ze swoją matką wędrują przez świat w poszukiwaniu ojca, który dostał nagłego rzutu psychotycznego i uciekł z domu. Czejcie? Coś, to, to wygląda wszystko zupełnie inaczej. Zresztą małe trolle i duża powódź odstają trochę od całej reszty serii, ale są bardzo ciekawe, dlatego że ta dwójka wędrując yy, przeżywa takie zupełnie niezwykłe, strasznie psychodeliczne, takie groteskowe przygody. Tam jest na przykład... Yy, sztuczny ogród stworzony przez człowieka, który bardzo trwał towarzystwa. To są jakieś potwory z bagiem. Jest taka katastrofalna, zresztą tytułowa wielka powódź, dziewczyna mieszkająca w Tulipanie. Muminki też nie są takimi jakby samodzielnymi bytami w sobie. Funkcjonują tam troszeczkę tak jak mordziaki, czyli gdzieś istnieją jacyś ludzie, prawda? a one są takimi małymi stworami które gdzieś tam w cieniu tego człowieka ludzie się nie pojawiają oczywiście w tej powieści ale są wspomniani ta część wygląda, wygląda zupełnie inaczej niż cała reszta serii ale, ale mamy tam początek tam na przykład pojawia się Ryjek jest piękna scena kiedy żyga przez burtę do morza Ryjek, który zresztą nie ma jeszcze wtedy imienia pierwszą książką, którą prawnie wszyscy znają i która została zekranizowana i w polskiej wersji i w, jako anime jest Kometa nad Doliną Muminków. Powstała rok później, ale została dosyć mocno przepisana, w latach 60. poprawiona. I to też nie jest taka radosna, piękna książka. Mianowicie Muminek z Wuczy wyruszają do obserwatorium, daleko do gór. Jeżeli miałbym do czegoś porównać tą wędrówkę, to na miejscami przypomina wędrówkę Froda i Sama, którzy tłukli się przez e, równinę Gorgorod. E, I tam są też podobne klimaty. E, morze, które wyschło, a oni kroczyli na szczudłach w jakimś koszmarnym szlamie, e, potworna spiekota, e, jaszczury gdzieś w górach. To wszystko jest naprawdę, naprawdę bardzo hardkorowe, jak na książkę dla dzieci, to yy, bardzo ciężkie i te, i te przygody są naprawdę yy, raczej nie, to, to, to, to nie jest taka sobie tam wesoła, dobranacka. Więc mówienie, że polska seria, która w zasadzie nawet po względem narracji jest prawie słowo w słowo, odbiciem książki z czymś się nie zgadza, dowodzi, że autorka nie zna oryginału albo ktoś dokonał jej bez jej wiedzy lobotomii. Mam na myśli autorkę pomienionego na początku Paszkwilu, a nie książki. Dalej to już są takie muminki, które troszeczkę bardziej przypominają to wszystko, co uważa się za muminki. Przede wszystkim w Dolinie Muminków historia, gdzie pojawiają się małe złodzieje Topiki i Topcia, które najpierw obrobiły Bukę, a potem jeszcze rąbnęły torebkę mamusi. Pojawia się oczywiście czarnoksiężnik na panterze i jest kapelusz, prawda? I cała mnóstwo różnych innych... Tam też pojawia się Buka. Oczywiście. Buka, wielki horror dzieciaków. Nie wiem, czy to faktycznie każdy się Buki bał, czy to tak troszeczkę taki mem. I w podobnym tonie jest lato muminków, które jest jedną wielką podróżą w zasadzie cała rodzina w wielkiej powodzi spowodowanej wybuchem wulkanu bo o ile dobrze pamiętam dryfuje gdzieś, aż osiada ze starym spłukanym przez wodę teatrem na jakiejś mieliźnie. Podobnie troszeczkę w podobnym tonie są utrzymane pamiętniki Tatłusia Muminka. To są dosłownie jego pamiętniki. Opowiada o tym, jak w młodości uciekł z sierocińca, jakie przeżywał przygody z ojcem Włóczyki, a ja. mhm. powiadujemy się nagle, że Włóczyki miał ojca, prawda? Rzeczy. I opowiadania z Doliny Muminków. To jest taki zbiór opowiadań. Jest w tym zbiorze także e, chyba najlepsze opowiadanie, jakie kiedykolwiek Janson w tym uniwersum napisała. Oni będzie za chwilę. E, natomiast pozostałe trzy powieści. Zima Muminków zrealizowana, także zekranizowana. Tatuś Muminka i Morze i Dolina i Muminków w listopadzie są troszeczkę inne. Zima Muminków przede wszystkim, rodzina tam w zasadzie nie występuje. Muminek budzi się sam z zimowego snu w domu, w którym wszyscy świą i zaczyna eksplorować zupełnie obcy mu świat. Ta zima jest jak inna planeta. W lesie mieszkają inne stwory. W kabinie kąpielowej mieszka Tutiki. Zresztą, co ciekawe, Tutiki jako postać jest, jest portretem partnerki Tovey Ale to taka ciekawostka. I zima jest... Zima jest momentami bardzo ciężka, bardzo upiorna. Pamiętam, że Zuza, która miała wtedy, kiedy czytaliśmy chyba nie całe dwa lata, w pewnym momencie, ona jeszcze wtedy nie, nie mówiła prawie wcale, ale udało nam się jakoś dogadać, dała do zrozumienia, że tej części już nie chce. Ona bardzo chętnie będzie czytać dalej ze mną muminki, jakieś inne, tych nie. Zima przerażała dziecko. I tam jest kilka takich momentów kiedy na przykład przychodzi lodowa pani i mróz zabija wiewórkę, która była zagłupia, żeby schować się w odpowiednim momencie jest wielki lodowy koń który ożywa nocą i ta taka atmosfera grozy takiej niesamowitości narasta tam, tam jest magia rzeczywiście tam jest magia ale to nie jest magia z anime to jest to, co właśnie doskonale udało się uchwycić polskim ludziom z semafora. Taka groteskowa niesamowitość, taka straszna. Dwie ostatnie powieści. Tatuś Muminka i Morze i Dolina Muminku w listopadzie. Tatuś Muminka i Morze rozgrywa się poza doliną. Kolejny raz. Rodzina we czwórkę, bo oczywiście tatuś, mamusia, muminek i mała mi, wypływa na morze. Tatuś nagle uzdurał sobie, że żeby coś w życiu osiągnąć, musi zostać latarnikiem. Więc znajduje małą kropkę na mapie, która nie wiadomo, czy jest kropką, czy śladem połówku, po czy to mucha nasrała. Stwierdza, że to jest wyspa, na której jest latarnia morska. Oni tam płyną. Znajdują pustoszałą latarnię. Ojciec próbuje zostać latarnikiem, gdzieś tam po czy poodkręcać, doprowadzić to wszystko do użytku. Tymczasem za nimi na wyspę dociera Buka. E, to jest taka niesamowita historia. E, jednym z wątków tej powieści jest to, jak Muminek obłaskawił Bukę. W jaki sposób dokonał tego, że ta potworna, straszliwa istota przestała zabijać i niszczyć wszystko, na co się natyka. Jak odkrył w niej takie normalne stworzenie, które też potrzebuje jakiejś interakcji, potrzebuje jakiegoś wsparcia, potrzebuje kontaktu z inną istotą, które wcale nie jest złe. A Dolina Młominków w listopadzie dla odmiany rozgrywa się w dolinie wtedy, kiedy rodzina jest na wyspie. Dom muminków zasiedlają przyjaciele, znajomi, bądź zupełnie przypadkowe istoty, które gdzieś tam wcześniej otarły się z muminkami i teraz spędzają późną jesień w ich domu wspominając ich tęskniąc za tym żeby rodzina znowu była gdzieś Prawda, przypominając sobie dobre chwile, momenty, które z nimi spędzili i próbując to tworzyć bezskutecznie Dolina Muminków w listopadzie kończy się sceną, w której jeden z bohaterów wygląda na morze, patrząc czy muminki przypadkiem nie wracają. To są książki, które jak najbardziej można czytać dzieciom, ale trzeba robić to z wyczuciem. E... Trzeba mieć świadomość, że nie wszystko, co to Wejanson napisała, będzie się dla dzieciaka nadawało, że e... muminki troszeczkę są jak Alicja. E... Ty czytasz i widzisz w Alicji zupełnie co innego niż Twoje dziecko, które tego słucha, a bądź czytają samo każdy Alicja też interpretuje inaczej. Jest wersja oniryczna, jest wersja psychodeliczna takiej interpretacji, prawda? Podobnie jest z muminkami, to wszystko zależy od nastawienia. To jest lektura, którą całkiem spokojnie można zaliczyć, kiedy ma się już na karku 30 lat i, i ona wchodzi bardzo dobrze, tak w miarę bezboleśnie, mm, ale nie jest, nie jest taka tempa wcale. Nie jest głupia, i, i to nie jest y, lektura łatwa, lekka i przyjemna. Y, wcześniej mówiłem, że jest jedno opowiadanie, które jest kwintesencją, tak naprawdę. Y, to jest opowiadanie o tym, jak włóczyki na wiosnę wracał do doliny. Nazywa się Wiosenna Piosenka i jest w tobie opowiadania z Doliny Uminków. Jeżeli y, ktoś nie miałby ochoty czytać wszystkich siedmiu powieści, bądź w ogóle żadnej, to tak czy siak powinien przeczytać wiosenną wiosenkę. Włóczyki wraca do doliny i w lesie spotyka bezimienne zwierzątko, które nigdy w życiu go nie widziało, ale zna jego legendę. Wie, kto to jest Włóczyki. Eee, żywo się tym interesuje. Jest bardzo przejęte tym, że wreszcie go spotkało. I Włóczyki nadaje zwierzątku imię. Nie powiem wam co się stało dalej bo zniszczyłbym całą magię tego opowiadania natomiast jest to jedno z najpiękniejszych i najmądrzejszych opowiadań jakie zdarzyło mi się czytać i mimo tego pozornie infantylnego sztafarzu tutaj Towe właśnie wydobyła najlepsze co tylko można było wyciągnąć z postaci Włóczyki a kilka jego komentarzy i cała Sytuacja, w której się znalazł, idealnie, idealnie oddają taką gdzieś głęboką mądrość tej postaci. Słowo podsumowania. Jak się pisze w internecie, to można się nie podpisać. Ale to nie znaczy, że jak się człowiek imieniem i nazwiskiem nie podpisze, to jest mniej głupi przez to. Nie wiem, czy autorka która pastwiła się nad polską ekranizacją, zrobiła to z chęci zysku, czy z głupoty, czy z jeszcze jakiegoś innego powodu, ale tak jak mówiłem wcześniej, mam wrażenie, że nie zna oryginału, do którego się odwołała, ponieważ te książki, te opowieści, muminki jako takie nie są takie, jak wszystkim się wydaje, że one są. Ci, którzy nie sięgnęli do książek prawdopodobnie mają zupełnie fałszywy obraz w związku z tym polecam jest bardzo fajne kieszonkowe wydanie na przestrzeni ostatnich kilku lat stało wypuszczone w twardych oprawach bardzo, bardzo przyjemne w obsłudze zwłaszcza, że z oryginalnymi ilustracjami i można je zabrać ze sobą do autobusu do pociągu bądź gdziekolwiek indziej a także czytać dziecku przy łóżku natomiast jeśli chodzi o seriale to ja polecam ten polski trzeba podejść do niego e, z odpowiednim nastawieniem ale warto dać mu szansę Pozdrawiam.